Lecz trzeba było wyselić się i radować, że ten brat twój był umarły i znowu ożył. Zaginął i znalazł się.